XFY Audioblog Nowych Technologii Na program zaprasza Creative Realny dźwięk w wirtualnym świecie Słuchamy muzyki za pomocą komputera, odtwarzacza MP3, telefonów komórkowych? Słuchamy dla przyjemności, ale czy można w ten sposób nauczyć się słuchać muzyki? Macie Januszko, zespół Mech. Muzyki można się nauczyć tylko jej słuchając, bo nie ma takiej metody, żeby można było to zrobić inaczej, aczkolwiek muzykę można czytać. To są znane przypadki również autorów, którzy jako głusi pisali partytury, ale przede wszystkim odbiorca taki, powiedzmy, no może to głupio zabrzmi, ale przeciętny, normalny, edukuje się poprzez słuchanie. Jedyna słuszna metoda chyba odbioru muzyki. Wydaje się, że ciche słuchanie muzyki powoduje zwiększenie się napięcia błony bębenkowej i jeżeli się bardzo cicho słucha, wtedy dokładność wysłuchiwania różnych dźwięków wzrasta. Ucho ma konstrukcję bębenkową i jeżeli napadamy ją z dużą głośnością, to wtedy ta membrana się luzuje. Elastyczna jest, ale czuła nie jest. A wracając do sytuacji nauki jak gdyby, to wiadomo, że im więcej człowiek słucha różnych gatunków muzycznych, to tym bardziej je rozumie. Problem polega na tym, żeby bardzo szerokim, jak gdyby, frontem iść do poznawania muzyki. Dziś najczęściej słuchamy muzyki za pomocą odtwarzaczy i komputerów. Takie rozwiązania preferują głównie licealiści i studenci, a także coraz częściej 30- i 40-latkowie. Komputery akurat mają bardzo duże możliwości kreacji dźwięku bardzo wysokiej jakości, ponieważ karty muzyczne są naprawdę o wiele wyższego lotu i poziomu niż procesory przeciętnych wzmacniaczy radiowych. Poza tym te systemy 5.1, 7.1, gdzie można za niewielkie pieniądze obudować komputer z całymi systemami głośników, korzystając z kart, które mają parametry profesjonalne, można naprawdę ten dźwięk wysublimować, wysmakować i sobie się nim delektować. Niekoniecznie Trzeba być audiofilem za jakieś horrendalne pieniądze, żeby dobrze słyszeć. Te zestawy komputerowe i dobre głośniki powodują, że można stać się naprawdę koneserem. Był to XY Audioblog. Creative. Technologie wyprzedzające czas.